Zemsta Adrentego, czyli Barcelona przegrywa u siebie z Herkulesem. Real wygrywa 1-0, czyli ile jest w stanie zrobić jeden dobry obrońca. Rusza Liga Mistrzów, kto jej faworytem? Zapraszamy na drugą część podcastu Johnny Cichonio. Witamy w kolejnej części blogu Johnny Cichonio. Ja jestem Cichonia, ze mną jest Johnny. Witamy. Witamy. Eee, zaczynamy oczywiście od podsumowania eee, kolejki w e, Primera Division Johnny, co się stało? Nie wiem. Barcelona. Barcelona przegrała 2-0 z Herkulesem. Drugi raz rzędu u siebie. To warto. Do... <grym> Drugi raz rzędu. 13 lat różnicy. No, ale niech tak będzie. E, ale nie, już tak na, na poważnie. Johnny. Ym... Nie, to się na poważnie. Dlaczego, dlaczego, dlaczego Barcelona przegrała? Bo słabo grała? Może <grym> <Bo> to jest <grym> najprostsza odpowiedź. No, nie no, słabo grali, no, brak szybkości, brak błyskotliwości, eee, no i to, to, to tyle, no i dobra gra Herkulesa, no trzeba to powiedzieć, no, bronili się, eee, no ale tak jak pisałem, nikt nie przyjeżdża na Camp z nastawieniem mm. otwartej gry, takiej no, jak równy z równym, Tak. szczególnie te słabe zespoły, bo mówię, no, mówię o tych słabszych zespołach jeszcze, no ale chociażby Inter w tamtym sezonie, no właśnie, yy, no właśnie, dokładnie, jakby, bo chciałem... Tak chcia... samo grał jakby jak Herkules. Dokładnie, to, to chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy, um, czy ten Herkulesa, um, um, czy on się wzorował na, na taktyce Mourinho, ale Herkules zagrał faktycznie dokładnie tak samo, czyli po prostu um, Barcelonie pozwalali grać do 20 metrów przed, przed pojem karnym i potem była, było... No, Zagęszczenie tak, 10, tak, 10 osób folkarnych. Dokładnie tak. I, no, i, i w, wyszli, nie. właśnie zwróciłem na to uwagę, bo wyszli w wystawili tam 4-4-2 albo 4-4-1-1 potem po drugim golu jeszcze dołożyli jednego obrońcę i, i po prostu rozciągnęli tą obronę postawili taki płot od, od, od linii jak, do linii jak, było... mówił, jak piszą na forach klasyczny autobus który zaparkował przed bramką Herkulesa. Tak, tylko że to nie, trzeba nie powiedzieć, nie że, że, że już nie jedna drużyna tak, no, próbowała próbowa na kampną autobus postawić, a, a nie mimo, wszystko, się. mimo wszystko to... No ale widać, no ta taktyka, jeżeli Barcelona nie jest w najwyższej formie i wszyscy zawodnicy nie są jakby w optymalnej formie i dobrze przygotowani do meczu, to się sprawdza. No, no Myślisz... trudno, trudno, żeby się nie sprawdzała taka taktyka, skoro bronimy się w dzisiaj w jedenastu i atakujemy trójką zawodników. No to gola stra stracić to jest wyczyn przy, przy takiej obronie zmasowanej. No, mm. no ale, ale że musicie, musi się też musi się no liczyć z tym, że nie będzie łatwiej w następnych meczach na Camp Nou, bo nie, będą ja przyjeżdżać się, że lepsze że będzie, drużyny no. i. Ja, my, ja myślę, że to ja może myślę, być, że jak będą przyjeżdżały lepsze drużyny, to będą inaczej grały, w sensie nie, nie każdy chce grać aż tak defensywny futbol. Nie każdy przyjeżdża na kampną z założeniem dobra, będziemy się tylko bronić. Były drużyny takie, jak nie wiem, Pantinacos Bayern, Monachium, Lyon, które przyjeżdżały no, z nastawieniem nie tylko się bronimy, ale też próbujemy coś zagrać. No i dostawały cztery bramki w pierwszej połowie I tak to się kończyło, więc to zależy po prostu od zespołów. No, będą przyjeżdżały też takie jak Herkules, yy, które po prostu będą się broniły. No, To jest dobra taktyka, nie ma co winić, nie ma co się po prostu tutaj obrażać na Herkules, że przyjechał do, na, do Barcelony i 11 zawodników stało przed polem karnym i nie pozwoliło strzelić golem z siem. Gdyby Messi był w optymalnej formie, ja myślałem, że jest, no ale to widocznie widać, y, Hiszpania to nie Herkules i, i, i Gole, jak i łatwość jaką ogrywał hiszpańskich obrońców i pomocników, y, no nie jakoś się nie przełożyła na Beniaminka Ligi hiszpańskiej. No nie e, wiem, no to trudno cokolwiek tak, no powiedzieć. No, myślisz, też skład, myśl, no... Czy myśli, że, że ten wyjazd na reprezentację to mógł być istotny? Ten... Ja myślałem, formie, że... Bo dla, dla, mnie, dla mnie Barcelona w sobotę wyglądała mniej więcej tak jak Hiszpanię przeciw Argentynie. Po prostu to była ta drużyna jakby w tym samym układzie, z tym samym niby pomysłem na grę, tylko bez szybkości, bez staranności, Właśnie bez, bez, bez zacięcia. o tym mówię, że czy Messi, czy Xavi by grał od pierwszej minuty, czy Pedro, to by nic nie... Nie, nie sądzę, żeby to coś zmieniło, no, tam, yy, Widać po prostu to, że yy, siedmiu zawodników przyjechało... Yy, po mistrzostwach świata, po finale mistrzowie świata nie są przygotowani zupełnie do sezonu jeszcze. Mieli tam, nie wiem, cztery treningi do tej pory może razem, bo były reprezentacje. Już dwa razy, tak? Już dwa razy były reprezentacje. Tak, my najpierw z Meksykiem to. mieli ten mecz jakiś towarzyski, teraz z Argentyną e, i z Liechtensteinem. No, nie, ma, nie ma kiedy się przygotowywać po prostu do meczów. No, no ale też od Barcelony czy od Realu wymaga się, że nawet jeżeli piłkarze nie są w y, najwyższej formie i najlepiej przygotowani, no to z Herkulesem czy tam Santander wygrywają łatwo. No, ty, ja wstaję 4-0, no I co zrobić, no co, co mogę A... zrobić. No to aż żal było patrzeć, no bo to przynajmniej jak z Interem grali w tamtym sezonie, znaczy no to było w tym samym ro te, w te, w tym roku. No to jakieś, nie wiem, starali się, chcieli, nie wiem, no było jakieś takie zacięcie. Teraz to wszystko mhm. było od początku meczu wolne, aż za wolne, Nawet na Barcelonę, wiadomo, z zawsze gra wolno, w sensie sobie rozgrywa tą piłkę. Ci, co nie lubią stylu Barcelony no to nigdy się do tego nie przekonają. No bo Barcelona po prostu 75% czasu przy piłce, a z tego 80% jest na własnej połowie, czy tam na połowie w ogóle boiska. No i takie pykanie, no ale myśli, każdy sobie Myśli, że w końcu po prostu Messi dostanie piłkę Via, przedrebuluje sześciu Zawodników, strzeli w okienko, no i będzie 1-0, no. Okazało się, że Waldes strzelił dwa gole. No. Tylko nie ten... Nie ten z Akurat nie ten bactu, Wiktor Waldes znowu pokazał, że jest najlepszym bramkarzem w Lidze Hiszpańskiej. Yy, tak, a Waldes, który strzelił dwa gole, to był zawodnik, którego pominąłem... jeszcze ci bije tak jedną szpilkę. Pominąłeś w dopowiedzi do jako... Nie, nie, nie, ten, nie ten najważniejszy no, transfer. Trzeba, trzeba powiedzieć... Komentatorzy nawet tam oglądałem w internecie z angielskim komentarzem i mówili, że Waldes że Trezeguet jest, no, tam, snajperem, wiadomo, tyle goli strzelił, a Waldes, no, nigdy nie wspomniał skuteczności, że, że w Borusji w Bundeslidze tam w ponad 100 meczach strzelił tam chyba 40 goli, coś takiego, więc to, no, nie, to jest nie jest i, nie i, jest tak wiele, no, no ale nie jest imponujący, na no, jak w tam 160 metrów, 40 goli. Aha, no to 160... Zna. No coś takiego, ale, no, no. no to, to też sobie, sobie myślałem, no dobra, Waldes zawsze robił dużo szumu, Wokół siebie, no, ale go i strzelała tu dwie akcje, dwa gole. I z kolei Tradegę słabo wyglądał. fizycznie słabo wyglądał. Znaczy, to słabo. Słabo wyglądał. No, to znaczy tak, na ale pełen, no, na, na pewno się przydawał. Tam, no, tak, na się pojedynki główkowe. Ale, tam, no. ale e, ja liczyłem go, no, widziałem go w dużo lepszej fizycznej formie. Nie, a na pewno, ale pory. poza tym to, ten mecz z mecz to jest tak samo jakby gra z Realem. No, nie da się ocenić dobrze zawodników y, przeciwnej drużyny na podstawie takiego meczu. No bo. Jak się drużyna broni przez no tak, no dziewięć A Trezega proste... nie jest szybkościowcem. Ja, nie jak jest jak takim zawodnikiem, na boicu, to, to ale widz, tu, wiesz. Wiesz, Waldes, to przynajmniej dostaje piłkę na połowie, potrafi przebiegnąć z nią tam 60 metrów, a Trezega no, musi dostać piłkę w polu kardy, musi się rozejrzeć, strzelić gola i, i tyle, no, jak nie dostaje piłki. A tam były cztery sytuacje, tam Herkules mógł prowadzić 3-0, czy 4 Uf, ale, ale i tak byli y, skutecz, sku, na skuteczność narzekać nie można. No, no nie i je, oczywiście zrobić, jeszcze nie. jeden zawodnik y, niedoceniany przed meczem, który tak naprawdę wypracował do... pierwszą bramkę. A, tam Dręty. wypracował. Dajcie... Sp... No, tak, drętę. uciekł Mascherano i potem był fal, właśnie to, w tej, to, to w tej akcji. No tak, bo fał, ja, zgadzam bo... się, że po prostu wyprzedził Mascherano i się, się położył, położył na boisku. No. Ale, jeszcze, ale, jeszcze, tak, jeszcze ale to... Kłócił się, żeby kartkę wyrzucił Mascherano. Ta, tak, bo Mascherano był maszerano to, to bliski wylecenia z, z boiska właśnie po tym falu i dlatego nie wyszedł w ogóle na drugą połowę. Ale ale to zasługa. To jest tak On powinien czerwoną kartkę. To jest zasługa Drętego, ten pierwszy gol, tym bardziej, że on dośrodkowywał z z okay. wolnego, także no, się zastanawialiśmy tam... się, czy, czy, on, czy on tam wniesie coś do tej drużyny samą tylko szybkością, odpowiedź brzmi tak, wniósł. No ale to nie, dla mnie naprawdę to jest słaby zawodnik, no, przez... o, tylko tą akcję zrobił, reszta miał cztery faule, takie bezsensowne, zupełnie, no to właśnie o tym mówiłem, to jest dla mnie właśnie ten zawodnik idzie, sfauluje cztery razy na... w pierwszych dziesięciu minutach miał tam trzy faule takie, że no nie były jakieś tam mocne czy na, na czerwoną kartkę no ale po trzech faulach, na no kolejny jest już czerwone, żółta, no bo to już sędzia widzi, że po prostu zawodnik nie panuje nad sobą, no i dobrze, że ten że trener go zdjął, bo przecież go zdjął tam tak, ten no go zdjął, ale połowie, no, ja myślę, że... Przecież on by z bliska. Ja myślę, że to też była taktyczna zmiana. No właśnie, na pewno, no to to na na ale wiesz, I... też widział, że... Tak, prostu... i dla, i... powiedzmy, dla fanów drętego, bądź dla fanów Realu, którzy się Drentem jego losami interesują. nie można się nim interesować? Ehm, ja ja się powodę. nim naprawdę interesuję. Ehm, <laughs> e... Boże, <laughs> on był bardzo, bardzo wyrazisty na swój sposób. No i jest Madredy. E... I po prostu on grał, w... teraz w Herkulesie grał dużo wyżej niż w Realu, był skrzydłowym. prawie jako drugi napastnik. No momentami tak grał wysoko. Chodzi mi o to, chciałem powiedzieć, że bardzo mądre wykorzystanie tego ze strony trenera Herkulesa, bo on po prostu w obronie no, jest, jest bardzo kiepski, kiepski a, a ta szybkość tutaj zwłaszcza mógł ją wykorzystać, bo miał dużo miejsca, kiedy, kiedy akurat udawało się Barcelonę jakoś tam skontrować. No trzeba powiedzieć, że w ogóle dobra taktyka. No. Tak, Trener dobrze tak, tak, zrobił tak, tak. pracę domową i Mm -hmm. Wykorzystał wszystkie słabości, jakie Barcelona po prostu... To prawda. Mieli trochę szczęścia też. No, ale kules, szczęście w ale... Lepszym, no, w dokładnie, tym wypadku lepszy byli he... zawodniki. Mnie zawodniki też zastanawiało zajęte. właśnie y, ta, ta niska, strasznie motywacja y, Barcelony. No, ale Oni... nie wiem, czy to była motywacja. Y, ale chodzi mi o to, że y, na przykład w drugiej połowie, kiedy już... Y, y, powiem tak, w zeszłym sezonie, w takich sytuacjach, to po prostu... Y, można było liczyć, jakoś trzymać kciuki. Przynajmniej osobie mówię, że Barcelona nie nie, nie wiem, nie szczeli tego gola, że ten, ten, to zwycięstwo uda się dowieść tej, tej słabszej drużynie, która akurat szczeliła gola pierwsza. No ale to się po prostu kończyło tak, że Barcelona w 20 strzelała trzy gole, jak trzeba było. No. A teraz brakowało przed Pedro. O, strasznie dużo piłek do niego poszło tak. i czy grał na lewej, czy po prawej stronie, ale zupełnie nie miał wsparcia. I on po prostu musiał. Kończyło się na tym, że on dośrodkował w pole karne ze skrzydła. A tam, kto miał tę piłkę To no, skoro, skoro nie było... No, chodzi No chodził za Po prostu to jest przekleństwo Barcelony. Przekleństwo, ale też zaleta. No. Jak się jest kibicem Barcelony, to się zajęło za to kocha. Nigdy nie zmienia stylu gry, no. Ale hmm. wtedy Mourinho, czy tam inny Włoch wymyślił <ś breathe> taktykę, że po prostu murujemy bramkę, co jest dobrą taktyką na Barcelonę. Że po prostu stoimy, 10 dziesię zawodników stoi w dwóch liniach, na 20 metrze i zagęszcza środek pola Barcelona nie ma wysokich zawodników, więc każda wrzutka pozbyli się e, Ibrahimovicza no ale to nawet jak był i brat, on się mniej goli głową niż Messi w tamtym sezonie, więc e, powiedzmy sobie szczerze ten, ten, ale przynajmniej robił wrażenie w polu karny. no ale to zawsze było tak no i zostawiają boki wolne dla Barcelony, niech sobie tam biegają ci zawodnicy, ten Pedro, Messi Niesta, niech wrzucają te piłki do środka i to nigdy nie przynosi efektu, no nigdy, no jak nie. jest 10 zawodników w polu karnym, ta piłka nie dojdzie do ciebie, nie ma szans, no. A Barcelona nigdy nie zmienia tego stylu gry. Jak widzi, że ktoś staje 10 zawodnikami w polu karnym, to rzucają te piłki na bok, oni wrzucają te piłki do środka i się kończy akcja. A jak ktoś gra otwartą piłkę, to Barcelona gra wtedy kombinacyjnie przez środek, Messi wejdzie w polukarne. Zrobi trzech gości i poda do i ten i do pustej bramki, no ale jak się jest jakieś zagęszczenie takie, że, nie wiem, w, w korki w Krakowie o 14 czy tam o 16, no to ciężko jest Messiemu jeszcze jak się nie spełni formy, no. W ogóle to jest dziwne, bo przez dwa tygodnie yy, wydawałoby się po pierwszej kolejce, że to nie wygląda aż tak źle fizycznie, no że Messi jest... Y, może to był gorszy mecz po prostu, na no, no to liczę. Ja myślę, że... Um, Ale no widać po prostu, ja że Iniesta, Xavi... Xavi wszedł w drugiej połowie, ma 61 podań przez 45, 45 minut. Najwięcej podeń w całym meczu miał Maxwell z Barcelony 83 chyba bodajże. Więc szawi, który wszedł drugi powiem, miał od 20 tylko mniej podań, no ale te podania w ogóle były... No... Barcelona nie, nie miała w końcówce jakichś tam super no, groźnych nie, akcji. W ogóle nie, nie, nie mieli tak. groźnych akcji na nie, no, no w tak. sensie no, takich, że po tak, prostu... Tak, ale zdecydowanie... sytuacje to były takie, że piłka przylatywała obok bramki i ktoś mógł do niej dobiec, no, dobiec, no ale nikt nie dobiegł. Ja ci powiem, ym, skąd myślę wzięła się porażka Barcelony. Yy, myślę, że Guardiola po prostu zlekceważył Herkulesa mocno, bo yy, nie wystawił trzech... Yy, Kluczowych zawodników, czyli Alvesa, Szawiego i jest od pierwszej minuty. I nie grał od pierwszej. minuty. Pedro. Pedro, przepraszam. Pedro, I Bojan Groz. Y y no właśnie, no, no właśnie, mówię o, tym, o, o tej zmianie. Y I y myślę, że to mogło ich mocno rozluźnić i zdemotywować. I potem ciężko im, już im się było zebrać. Y y bo bo jeże je jeżeli to ma tak wyglądać, że wystarczy tak naprawdę postawić zasieki na 20 metrze przed swoją bramką i Barcelona już sobie nie poradzi, to... Chodzi mi nie, o to, że w że Barcelona sobie jednak radziła no, z takimi sytuacjami. Chodzi, że ja, ja, Dalej będzie sobie radziła, dopóki nie przyjedzie, no, wiesz, na, jak, jak Inter, nie, czy tam Chelsea, jak przyjedzie, by tak się postawił. no to oni mają, naprawdę mają zawodników, którzy potrafią przezwyciężyć tam, przetrwać 90 minut bez straty gola. No ale, no, ale jak będą... No ale mówię o jakiej jest pełni formy Barcelona, że będzie pełny hmm. skład, taki, że będzie mógł zagrać normalnie no to takie zespoły będziemy, będziemy wygrywać, no tak jak w tamtym sezonie no tylko jest teraz pytanie, kiedy wrócimy do optymalnej formy, w sensie kiedy siedmiu zawodników, czyli siedmiu podstawowych zawodników, mistrzów świata oprócz Waldes, dobra no to sześciu no bo Waldes jakby nie, nie potrzebuje miał wakacje w RPA więc ale i tak się było. zastanawiam ani Piche, ani Dani Alwesz, jak przed potem, ani Pedro wcale nie, nie wyglądali. Źle. Nie, no, Dani Alwesz no to wrócił, wiesz, on, nie miał, on nie, nie miał za sobą zwycięstwa w Mistrzostwach Świata, więc on pracował tam. Nie balangował, nie, nie, nie imprezował, o to mi chodzi. No Ale, ale I... był, był Pedro, no, no, no nie wiem. Pedro, wiesz, no, Pedro też nie odgrywał jakby z, z, zbyt dużej roli na Mistrzostwach Świata. Mówię o tych zawodnikach doświadczonych. Ale to ja którzy... nie, nie, nie, nie wiem, czy to robi różnicę, czy zagrałeś na Mistrzostwach Świata. Ja myślę, że robię. cztery mecze, czy dwa mecze. Mecie, tak no ale wiesz, no, Pedro zagrał, nie, nie zagrał od pierwszego składu tam 4 meczów. Nie grał 90. Nie, no nie, nie występował w większości, większości meczów. innego występowało. Nie wiem, dla, mnie, dla, no. mnie, dla mnie na pewno jest. Yy... Poza tym Pedro jest, ma, ma tam 21 lat czy 22, 22 lata. To jest jeszcze młody chłopak, on jeszcze ciągle chce grać w piłkę. No, ja mówię o takich zawodnikach jak Xavi, jak Pujol, jak Iniesta którzy, którzy no naprawdę już zrobili wszystko, co mogli. Tak, no ale no i teraz trochę... wrócić po... no właśnie. To, ale no to to jest... i o tym mówię. To jest to jak zagadnienie guardiola... jakby motywacji. No. Że, jak się zmotywować, żeby jeszcze... Ale też wiesz, no jak jeszcze... zawodnik się czuje, że jest w dobrej formie, no to też motywacja jakby łatwiej przychodzi, nie? Zawodnik wie, że nie jest w stanie biegać przez 90 minut. No to też jest inaczej. Boaradiola no bo... powiedział, że um, Brakuje jak tylko, gry. ale nie powiedział, że jak tylko zauważy, jakby, że nie potrafi zmotywować drużyny, no tak, to odejdzie. Ale myślę, że to ja, dosyć takie, takie radykalne podejście, a ja myślę, że być może, być może też więcej trochę tak, nie tak bardzo o motywację, co po prostu brak fizycznego przygotowania i jakby wiesz, co innego jest, jak spędzasz z drużyną y, okres przygotowawczy, no to ty w realnym masz to samo. Ile Murini miał 8 sesji treningowych z całą drużyną? 7? Coś takiego. No Barcelona miała tyle, tyle, tyle samo albo mniej. No bo ciągle reprezentacje, ciągle. No i ciężko jest wejść w rytm, jak na przykład jest Maxwell i Keita, Jabidal, którzy tam są wypoczęci, sobie trenowali z drużyną, grali sparingi. No i wiedzą już, są w sezonie, tak? No a zawodnicy, którzy po prostu byli na reprezentacjach, to no nie są w sezonie. No nie można powiedzieć, że oni. E, czują już rytm gry, płynność, czucie piłki tam, no, nie, nie mówię, że to, to nie są polscy piłkarze, że e, czucie piłki im odchodzi po miesiącu <grywki> rozłąki z treningami, no ale jest też takiego. No, no i tyle, no nie ma co, soboty nie było, no, jest wtorek, jutro gramy z Pan um, A Ale to i... o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o lidze mistrzów dzisiaj też. E, teraz przechodzimy do drugiego z wielkiej dwójki Czyli i chciałem, chciałem, chciałem zwrócić od razu um, uwagę na e, występ Cristiano Ronaldo od pierwszej minuty, bo... No, zaskoczenie. To znaczy, to było zaskoczenie, możliwe, że Mourinho trochę e, zasłonę dymną robił, możliwe, że ta no kontuzja wcale nie była, takie głosy przynajmniej były, że ponieważ Ronaldo zagrał do końca z Majorką, to ta kontuzja wcale nie, nie była był taka groźna, co. w związku z tym nagle teraz cudowne powiadało ozdrowienie Ronaldo. Ale y, niezależnie od tego, no ma, nie... ma, mając perspektywę jednak y, za, za parę dni grę w mistrzów Mourinho wystawił Ronaldo od pierwszej minuty i to pokazuje, że y, jak bardzo mu na tym zwycięstwie zależało, i y, dla mnie to jest właśnie takie taki dobre porównanie, ym, znowu, znowu możemy porównać y, do tego meczu w Hiszpanii z Argentyną. Hmm. Argentyna miała coś do udowodnienia w tym meczu i dlatego po prostu no, była wyraźnie lepsza od Hiszpanów. Hiszpanie. To był trochę taki sparing do odbębnienia tak naprawdę no dla, dla Mistrzów Świata, no bo... No bo, bo komu się chce co jak chce grać, to się jak wygrywa jak ostatnio, Tak, ja ostatnio wygrać finał. I trochę jest podobna sytuacja moim zdaniem w Lidze Hiszpańskiej teraz. Real ma do udowodnienia bardzo dużo, także dla nich każdy mecz w tym momencie jest kluczowy i nie mogą nic odpuszczać. Natomiast Barcelona teraz w tym sezonie musi sobie jakoś poradzić z tym z takim trochę już... Yy, brakiem motywacji, no, po tym, jak się przez dwa lata dominowało praktycznie w Europie, w półfinał Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie, ale, ale mimo wszystko, wszyscy jakby, wszyscy tak naprawdę uważają Barcelonę za najlepszą drużynę w Europie teraz, mimo porażki z Interem. Okay. I, I myślę, że to będzie dla nich największe wyzwanie w tym sezonie, żeby, żeby tą formę, żeby to, tą motywację utrzymać z tygodnia na tydzień. Ale tu dziękujemy Florentino Perezowi za to, że zatrudnił Mourinho. Ej, no miejmy no, nadzieję no, motywacja się znajdzie o to się akurat nadzieję. nie obawiam no. to, to jest jednak pojedynek Mourinho z Guardiolą trochę też Tak, no i o, ja, o tytuł jakby najlepszego trenera młodego pokolenia tam niech sobie każdy wymyśli jakiś chce tam tytuł no ale no jest, jest coś takiego no, to się czuje w każdej wypowiedzi Mourinho znaczy Mourinho jest akurat tak pewny siebie że on w ogóle nie bierze pod uwagę jakiejkolwiek tam rywalizacji z jakimś innym trenerem no ale dla Guardiola ma taką presję prasy tam w Katalonii, że Musi pokazać Mourinho, że, że Barcelona jest lepsza, że ty trzeba utrzeć nosa, temu przecież Mourinho to ten, kto zabija futbol. No i takie te, tego typu yy, ja oskarżenia pod, pod adresem Mourinho wpływają No i to Guardiola musi sobie z, z tym radzić No to nie jest mhm. łatwe No ale to motywuje Pewnie to go motywuje Musi go to motywować Mam nadzieję, że go motywuje Mam nadzieję, że Barcelona wygra z Realem I mam nadzieję, że zdobędziemy mistrzostwo Ja mam nadzieję, że będzie, że, że będzie, będzie ciekawy sezon Że wyścig będzie naprawdę Ale zacięty. co do meczu z Osasuną To powiem Ci Ozil, ozil, ozil. ozil. Jak tam chcesz go nazywać ozil. No powiedzmy To ozil. jest... To jest y Zaskoczenie. Znaczy zaskoczenie. Pokazuje, że jest, że jest dobry. Tak. Yy, I on yy. nawet yy, sprawia lepsze wrażenie niż Ronaldo. No właśnie, no właśnie o tym tak naprawdę trochę też yy, wspomniałem w, tej, w tym podsumowaniu. Yy, Realnie wygląda zbyt mocno, ale yy, no to skoro już od Ozila zaczęliśmy. Yy, Ozil, ja myślę, że on może być yy, tym, kogo nam brakowało. Czyli kimś, kto. Rozrusza trochę drużynę od drugiej linii wzwyż, bo mieliśmy co prawda Szabiego Alonso, który, yy, który niby takim jest rozgrywającym, ale on tak naprawdę yy, w przodach się nie udziela i bardziej on tą grę rozprowadza yy, z głębi pola na skrzydła, podanie jakieś, ewentualnie jakaś taka długa piłka za plecy obrońców, ale yy, brakowało kogoś, kto... Yy, kto by zrobił taką e, grę na mniejszej przestrzeni trochę i na dużej szybkości. Właśnie Ozil coś takiego świetnie potrafi robić, potrafi się utrzymać przy piłce. On fajnie się utrzymuje przy piłce, bo on nie jest ani silny, ani jakoś tam super szybki, ale e, po prostu dobrze graciałem, potrafi, potrafi wykorzystać. Wiem dlaczego chciał przejść do Barcelony i dlaczego mówisz, że Barcelona to jego ulubiony klub. No i dlatego... Na, tym, na kim się wzorował i nie stać tam szawić. Właśnie coś takiego, ale bo... nie sądziłem, że Ozil jest znaczy to jeszcze nie można mówić, tak że już jest takim wielkim wzmocnieniem, ale ale no mam, mam nadzieję, że no, znaczy nie mam nadziei, ale, ale chy chy chyba takie... Nie, jest, ma, że, możemy tak, możemy się, tak. się spodziewać od niej dla mnie właśnie było takie no może jeszcze za dużo powiedziane, ale to może być może się okazać symboliczne właśnie przy zejściu Ozilla, jego owacja od publiczności dla jego gry e, no bo widać było, że on e, e, znaczy on gra, on gra zespołowo i no, zagrał po prostu świetny mecz, miał chyba tylko trzy straty, mnóstwo mnóstwo dobrych podań um, z obu skrzydeł z, z, ze środka i w porównaniu do tego właśnie e, gra Ronaldo, który tak naprawdę tylko próbował dryblować, e, strzelać na ogół nieudanie, czasami bardzo, bardzo nieudanie e, i w pewnym momencie został e, wygwizdany także ja, ja się zastanawiam czy, ym, czy ym, po prostu się nowy, nowy idol na Bernabeu nie pojawił ym, wraz z Ozilem jeżeli ktoś chce zobaczyć yy, występ Takie Zila, jest kompilacja jego tak, właśnie na, yy, akcji z, z meczu z Osasuną na blogu Los Merengues. blogs.pl tak. polecamy, więc polecamy jest 7 minut, trwa kompilacja no i wszystkie jego po prostu akcje są z tego meczu i tam widać, widać może, że, że to jest naprawdę talent. Tak. I, ale też co do publiczności, ja myślę, że dla tak młodego zawodnika znaczy, no nie jest aż tak młody, ale jest młody zawodnik, który ale przychodzi do realu. dopiero zaczyna jakby w na, na, na najwyższym szczycie piłkarskim. Dopiero który przychodzi karierę. do realu i który. Na którym ciąży presja, no bo to jest nabytek Mourinho i o którym Mourinho też mówi, że tak, to, to, to, to, to jest nadzieja. Tak, on jako jeden, jeden z największych e, Kraków tutaj z, z tych tak. wszystkich e, z I tego lata. jeżeli dostaje owację od razu w pierwszym mecu, meczu na e, Santiago Bernabeu, to to dla niego może oznaczać... E, no to to może mu dać po prostu takiego kopiaka, Kopa że, tak. że, Tym bardziej, że, że już jest dobrze e... i że to tak należy grać i, i że to mhm. już jest spoko. No a Ronaldo to musi zmienić swój styl, ogóle Ronaldo... trzeba go sprzedać i... Nie, nie, ja, on musi zmienić swój styl gry zdecydowanie, musi po prostu... Za bardzo On musi więcej podawać od razu, kiedy dostanie piłkę, bo on wiele razy się znajduje w sytuacjach, w których... E, no nie wiem, jego zawsze kryje jednego, jeden, dwóch obrońców. Więc w momencie, kiedy on dostaje piłkę, często jest tak, że natychmiast się tworzy gdzie indziej miejsce, gdzie można tą piłkę od razu posłać, no, a on zawsze, no e, i właśnie... przy, przynajmniej, przynajmniej musi jednego obrońcy przydyblować, żeby się pozbyć tej piłki. Mi go trochę jest szkoda, bo wyraźnie on się strasznie stara, on, on, on dużo z siebie daje, tylko no tak. tylko to, to po prostu nie, nie może wychodzić w ten sposób, w jaki on gra w tej chwili. No Natomiast tak. jeszcze wracając do Ozil'a, um, tym bardziej się cieszę, że i, i jestem, powiedzmy może, może tak powiedzmy, spokojny bardziej niż e, niż bym był o kanale sepoisnym w tej sytuacji. Ozil wydaje się strasznie mieć e, dużo zimnej krwi. E, nie wydaje mi się, żeby, żeby mu sodówka mogła uderzyć w tej sytuacji. E, widziałem z nim wywiad pomeczowy. Wyglądał tak samo jak zawsze po prostu. <grym> nie oceniajmy ludzi po wyglądzie. E, nie oceniajmy ludzi po e, nie, nie, e, oczywiście, oczywiście mówił, że, że mu bardzo miło jest, e, ale, ale myślę, myślę, że on po prostu będzie, będzie robił swoje dalej i nie sądzę, żeby on tutaj zaczął gwiazdorzyć. E, jeśli chodzi o o obronie może coś powiedzieć. No właśnie, bo jeszcze bo tam, chciałem no, no. powiedzieć o jednym, o jednym bohaterze tego meczu, Ricardo Carvalho, który ja po prostu... Myślałem, że ja, chciałem, ja chciałem powiedzieć, dla mnie w tym meczu jednak Carvalho, ja chciałem powiedzieć, że kocham Ricardo Carvalho. Ja oglądałem tą akcję parę razy, przy której on strzelił gola. To było tak, że Ronaldo chyba wybił z, z pola karnego piłkę po stałym fragmencie z obrony tak. i od razu ruszyło tam właśnie Ronaldo, Higuain mm -hmm. chyba i Ozil ruszyli do kontrataku i Carvalho przez moment stał na skraju pola karnego, i, I widział, że nikt, widział, że nikt się nie podłącza do tej akcji więc po prostu pobiegł, pobiegł. za tą akcją. Idealnie się ustawił tam, tam gdzie, gdzie go brakowało. No trzeba powiedzieć, że y, Ronaldo nie trafił z, po prostu z wymarzonej pozycji. Tak, no, no, to, no to, to, to, to jedna z wielu takich tak, sytuacji, no. jego i jego ich Higuaina, ale właśnie... No, ale właśnie tam, właśnie fakt, znalazł, że Carvalho no. Kar zrobił dokładnie to, co trzeba, y, a, a, a jeszcze do tego Na jakby... Na początku się zastanawiałem, czy nie było spalonego. Nie, no, ale ja nie było no, mowy. Już, czy... już, już mafia z Madrytu, nawet, nawet już sędziów. No. Sędziów nawet. I, i, i tym, bardziej, tym bardziej jestem pod wrażeniem, że Carvalho to jest nasz najlepszy obrońca w tej chwili I w no, meczu z Majorką ma jemu nie. zawdzięczaliśmy wiele sytuacji uratowanych Teraz Osasuna nie miała tak naprawdę sytuacji, no, nie, ale, ale też ta obrona nie wyglądała jeszcze, jeszcze zbyt, zbyt jakoś tak No nie, nie do końca pewnie no, ale to Sporo takich widać, zbyt krótkich Carvalho to jest po prostu transfer sezonu tak, ja, ja, jestem, ja jestem nim zachwycony, on jest strasznie sympatyczny, ponoć nie jest bardzo inteligentnym zawodnikiem, Mourinho mu kiedyś nawet kiedyś kazał, wygarnę, tak. nawet mu kazał ponoć robić test inteligencji, nie wiem czy ale tak po, jest, po ale... ale... Ale jest się stał najlepszym piłkarzem w Portugalii. Tak, tak, tak, tak jak to widzę, jego grę, no to, to jestem zachwycony nim. No co zrobić, tak, nic ob... nie poradzimy na to wszystko. <laughs> Poza tym obronę Realu, no nie wiem co byś chciał chciał u Nie słyszymy, no chciałam tylko powiedzieć. powiedzieć o Carvalho, że znowu no mm -hmm. drugi Wyrącim mecz się. i po prostu potwierdza, że on będzie łatał wszystkie dziury i on, on jest no kapitanem obrony, no, jeżeli można tak powiedzieć. No, ale jest no przywódcą, nie, nie jest się, przywódcą się, i widać, widać, że jest po prostu najlepszy z nich wszystkich. Znaczy, ma najwięcej doświadczenia, umiejętności, mm -hmm. ustawianie się, no naprawdę. To jest ale też chyba temperament trochę w Chelsea, trochę ma w inny i... niż na przykład Pepe i myślę, że się będą dobrze uzupełniać. Zobaczymy, mm. Pepe, Pepe dopiero wrócił po, po kontuzji przy tej, tej mm. dziewięciomiesięcznej ale po raz od razu widać, że Mourinho widział w Realu, że nie ma obrońców takich, jak, jak on potrzebuje, takich, jak on zawsze miał w ze swoich zespołach, takich jak Lucio, Samuel, czy właśnie Carvalho Terry. No i on musiał sobie ściągnąć jakieś obrońcy. No, no bo musiał, tak. bo on no bo zawsze tak. od obrony budował swoje drużyny. No i Carvalho, który od razu powiedział, że on zamorduje, nawet pójdzie na piechotę tam do Madrytu, no to nie było problemu, żeby go ściągnąć. Ja no mam był transfer w absolutnie, absolutnie jestem, jestem, jestem szczęśliwy, że, że to tak, tak wyszło po prostu, że, że to się stało. No teraz no, obrona to jest Carvalho. No. Dopóki on będzie grał, dopóki macie. No to, to dla macie nie też nie może Sam Karwalion nie no, Ale bo gdyby nie było Karwalion, no to kto by łatał te dziury yy, w meczu z Majorką na przykład. Kiedy tam parę razy po prostu on tak, jak ostatni, ostatni muhikanin Tak, tylko, stał, że, wie, tylko, że też w meczu z Majorką tak naprawdę nie mieliśmy poza nim żadnego stopera, czy zawodnika, który grał na stopera w no, Ramos, Zresztą, Ramos podobno jest aż tak udany, że może grać przecież i w środku, i na prawej obronie. Przecież sergio Ramos tak grał tam skonieczny. Po pierwsze, po pierwsze no, możemy wracać do tego, ale myślę, że to nie ma sensu. Nie zagrał tak źle wcale z Majorką Ramos. To pierwsza sprawa. I no. już żeby, żeby ten temat zamknąć. A po drugie, on jednak jest prawym obrońcą w tej chwili. i nie, nie, nie, nie, ma, nie ma w tej chwili projektu, żeby jego przekwalifikować na środek Dobre. obrony. więc Dobrze. E, Tym bardziej, że to był pierwszy mer, więc e, nie, okay. e, ja, ja tam jestem o tą obronę spokojny. Byleby Carvalho grał, on na, pe na pewno jest bardzo potrzebny, ale też to nie jest tak, że sam Carvalho tutaj będzie nam, będzie nam w obronie całą sprawę załatwiał. Hmm, Higoine oczywiście nie szczera goli, Benzema nawet nie ma sytuacji. No cóż, musimy jeszcze trochę poczekać. Ale to wszystko ma. To wszystko, to wszystko, do, do ma... Aż to na wszystko ma związek. Nie no to wiadomo, że Higuan potrafi go szczelać. Mm. Wszystko, wszystko, wszystko moim zdaniem wynika z, z problemów po prostu z rozegraniem piłki w ataku. I yy, brakuje trochę gry zespołowych tych chwili. No ale nie można brakuje, powiedzieć, że brakuje szybkich podań, żeby Higuain nie miał sytuacji nie miał czy Ronaldo. Sytuację, więc ale... Jak na razie rozegranie wiadomo nie jest jeszcze tak płynne i tak jakby, jakby pewnie kibicy realu chcieli, żeby to było tak nawet tam Casillas mówił, że yy, prosił kibiców o wyrozumiałość Ale po to tym wszyscy teraz przy... tak. Bo to jest ale, normalne, bo ale, po prostu drużyna jeszcze nie jest Ale to, no, no, jest wystarczy grana. nawet obejrzeć, wpisać się w YouTube'a i highlightsy samo obejrzeć. No to było tyle sytuacji, że 3-0 mogło być. A że Higuain, no po prostu jest, nie wiem, czy jest bez formy, czy, czy on jest taki zawsze. Myślę, że on trochę się nie. Dochodzi do tych sytuacji. Dochodzi do tego, że nie, nie jest Ronaldo, bez formy, ale, ale po, prostu, po prostu się zaciął, no i czasem tak bywa. Ja myślę, że to, to jest kwestia czasu. No najważniejsze czy, że najważniejsze, zaciął, najważniejsze, wiesz, najważniejsze tak jest, e, że wygrywamy tak naprawdę. Ja, mnie nie martwi i ta forma napastników o tyle, o ile no, niech Karwalio szczela gola e, za każdym razem na jeden zero, i ja Naprawdę więcej od tej drużyny nie będę wtedy wymagał, hmm. przynajmniej, przynajmniej w no tym tak. najbliższym czasie. Ym, wygrało Atletico, żeby trochę ciekawiej było w, na szczycie tabeli y, Ligi Hiszpańskiej. Ym, w, w, trzeba sobie powiedzieć, bardzo trudnym meczu z, na wyjeździe z Atletico Bilbao. Ym, Bilbao kończyło co prawda mecz w, w dziesiątkę, ale, ale w zasadzie 2-0 Atletico do tego momentu wygrywała. Bilbao chyba jeszcze w dziesiątkę właśnie tego jednego gola zdołało szczelić także z, z trudnego terenu Atletico wywozi 3 punkty no i na razie, na razie nie, ma, nie ma powodu żeby ich skreślać e, póki co w, tutaj, tutaj w, w tym wyścigu w przyszłym tygodniu na e, Vicente Calderon przyjeżdża Barcelona no i ten mecz chyba zapowiada się e, na absolutny szlagier w tej chwili no na pewno. No, Atletico, Atletico jest wyraźnie w gazie, chociaż nie wiem, czy nie stracili Sergio Agüero w tym tak, meczu. Tak, chyba nie zagra. Yy, to by była Pier, duża strata. wiadomości były takie, że nie zagra. Ale no, to tak samo jak nie Ronaldo ma... miał nie zagrać, więc yy, no, to jest W każdym razie ja myślę, że Atletico, nawet jeśli by Agüero nie zagrał, w, aż, ta, aż tak bardzo na nim, na nim tak gra. Także tak, się nie, Forlan nie, zagra. nie Forlan, z Forlan wszystko w porządku, z Reyesem, z Simao, także myślę, że... No będzie że, ciekawy mecz. Znaczy działa. zawsze z Atletico, jak Barcelona gra z Atletico, nieważne czy na Camp no, czy w Madrycie, jest po prostu ciekawie. A teraz jeszcze będzie jeszcze ciekawiej, no bo... W kontekście tych w wyników. W kontekście wyników i w kontekście gry, w kontekście formy hmm. m, zawodników z Barcelony. No i zobaczymy w ogóle jak, jak po, po, po tym tygodniu, no bo Liga Mistrzów i Liga Europejska, tak? tak? trochę też powinniśmy więcej na temat. zobaczymy jak to, czy, czy jakieś nowe kontuzje, oby nie, odpukać wszystko, żeby się tam nic nie stało, ani tam z graczem z Madrytu, ani Barcelony. Yy, no ale to będzie no, ciekawy mecz, no mam nadzieję, że to, ta wpadka jakby obudzi trochę, obudzi, obudzi. Ja właśnie na to liczę, to, to, to się nawet przyda znaczy może się przydać, a może się okazać po prostu, że, ty, że jest słaba forma i że tylko będziemy na razie dołować, ale może być tak, tak jak Guardiola mówi, że to będzie taki ostrzygawczy dzwonek i że obudzi tych zawodników i, i oni po prostu się zebrał, zbiorą, przepraszam, no i wygrają z Panathianikosem, to im doda skrzydeł i potem na fali już takiej trochę, już, już, już lepszych wibracji, E, pojadą do Madrytu, no i tam no, sam się wszystko może zdarzyć. No, ja to, no naprawdę ja się spodziewam, 6 goli i tam 3, 3, 4, 2, 6, 0 latyko, nie wiem. No, nie będę obstawiał, bo ostatnio obstawiłem i się skończyło. No jeszcze na to będzie czas, bo y, będziemy trochę więcej wiedzieć przed sobą. Nie będę obstawiał <laughs> myślę, że, myślę, że sobie. Oficjalnie, oficjalnie <laughs> sobie wy, wyłączymy ten. do <laughs> te, te, te zakłady. Przechodzimy w takim razie do, yy, teraz do europejskich pucharów.